Nie wiem czemu wybrałem ten fakt. Wielu twierdzi, że lepsze bywają Ja ich skreślam i po całych dniach Tkwię za kółkiem od grudnia do maja Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy Nieprzyjemnie ktoś zachowa się Małą wiązkę posyłam mu i Już po chwili przyjaciel wierzę dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że nie bawię się w układne słówka. Jadę równo i ostro, raz obozem, raz prosto, bo ja jestem warszawski taksówkarz. Aha. Tylko na Pragie, na Pragie, no na wolę nie mogę, kochana, zmiennik na mnie czeka, jej. Że ja nerwów nie tracę, to cud. I tak w kółko codziennie od rana, ludzi przy tym poznaje się wrót. Starych, młodych, wesołych, przegranych Zakochani się czulą, cmok, cmok Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż tuż, Bo znam męża, to robi skok w bok ma się w końcu to oko, bo cóż? Dla mnie nie ma cłaniaków, ja naturę mam taką, która prawdę dostrzeże z pod maski. Tyle czym się nie zrażam na nakrętach, uważam, bo ja jestem tak sługać warszawski. Jak chodzisz ławu, światem nie widzisz, bo rannie nie ludzie, jak pragnę zdrowia. Swoim gwarem mnie wita co dnia. Braga wola powyśle ochota, każdy kamień zjeździłem tam ja I ta stara, poczciwa gablota, nierad brać ją musiałem nabyć I przeżyłem, przeżyłem już z nią wiele chwili wesołych i złych Ale nigdy nie dałem się, bo... Nie ma dla mnie twaniaków, ja na turę mam taką, co nie złamie się spokojna główka. Jadę równo i ostro, raz kosem, raz prosto, bo ja jestem w ty tak są Te w skuter szarpany, ty uważaj jak jeździć. Łeb w wsadził, kozaka udaje, no. Nie wiem czemu wybrałem ten fakt, lecz na inny bym się nie zamienił. Milicjanki się widzi, że ach i Warszawa się wkoło zieleni. Życie dla mnie ma sens oraz treść, kto smaruje ten jedzie, no nie? A więc kursu nie zmienia mi cześć, mam swój fason i każdy wie, że dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że sam radę dam sobie bez łaski. Wylecz się nie zrażam, na zakrętach uważam, bo ja jestem tak taksówkać warszawski. Ty, trabant, kółko ci się kręci? Nie no, panie władza, no, mandat, no za co mandat, no? Tam nie było żadnego znaku, no. Дедена! Добро, добро. Ну и сплата, ой, ой, ой, ой. Ты на рабану и...